Wraccianko to jest w Braciszanko to jest stary testament A więc co mówi Nowy Testament Jana Objawienie Jana, kapitola rozdział 27 27 werset objawienie Jana 2 27 i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane Widzicie? To, co nie będzie lubię Panu Jeżyć. To, co się nie będzie podobało Panu Jezusowi. On żelezną palicą. To On laską żelazną. Rozbije te nadoby. Rozbije. Brat mój. Bracie mój. Siostro moja. Niechaj za oczyścić. Zostaw się oczyścić. Niechaj za poswecić. Zostaw się uświęcić. Meil on sõrdenstvo, proszę Ja Ta daj svoje Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, Jumala, do Jumala, Jumala, Jumala, Rozliś, żebyś potrafił rozróżnić. Co jest wola Bożą? Jaka jest Boża wola? Co są powuł lubi? Co jest Bogu miłe? A co jest przed nim doskonałe? I co jest doskonałe? Oddaj swój żywot. swoje życie, abyś si był tą nadobową na cześć. Żebyś był tym naczyniem dla Bożej czci. na jego chwałę, dla Bożej chwały. A kenatherne to będzie. Jakie cudowne to będzie, kiedy on podniesie cię jako takie naczynie, a powie, pozrite, I powie, popatrz. Ta to naczynie. Ona była poddajna w moich moim rękom. Popatrzcie, jaka cudowna. Jako moją Jak ona wywyższa mnie i moją chwałę. Brat mój, bracie mój Sestra mój, Siostro moja. Bez, bez nowego narodzenia, bez nowego żywota. bez nowego życia możemy zwuciać, możemy tylko dźwięczeć, możemy być tymi nadowmi, możemy być tymi naczyniami, ale z blato, ale tak naprawdę jesteśmy tylko p które nie udrzy swoje poslannie, które nie utrzyma swoje posłanictwo. Aksenie zrodicie znowu. Jeżeli nie narodzicie się na nowo. Tak mówi pan Jezus. Tak mówi pan Jezus. Nie ani nie będziecie oglądać Bożego królestwa. A tak zwolaj. A więc zwołaj. drogi mój Panie. Drogi mój Panie, Dziś wieczorem są pochopiony twój słowa. Pochopil są twoją pracę. Zrozumiałem twoją pracę. O O Panie. O, panie. Jestem jak taka glina w ręku garncaża, weźmie w swoje dłonie, pozbaw mnie zatwardziałości mojego serca, pozbaw mnie tych miejsc nieklejących się w moim życiu, chcę poddawać się Twemu Słowu, o Panie, schudni ma hane na wilż mnie. Nie tu null. Uczyń ze mnie to zero. Pracuj na moją żywocie. Pracuj nad moim życiem. O widawałam satyce. A ja oddaję, że całkowicie tobie. Zacznij ze mną. Zacznij ze mną to nowe dzieło. To nowe dzieło. A wiem, Boże. I wiem, Boże, że twoje myśli o mnie, że twoje zamiary ze mną są te najlepsze. Są te najlepsze. Oddawam co ci na. Oddaję ci się na nowo. Teraz, keď máme poh, svoje teraz kiedy mamy po swoje głowy. Teraz kiedy nasze głowy są pochylone. A tak czujemy, że Duch, Duch Święty dotyka są naszych serc. I odczuwamy, że Duch Święty dotyka naszych serc. A odhałuje skryte rzeczy naszego życia. I odkrywa rzeczy ukryte w naszym życiu. Ukazuje na te bublinki, wskazuje na te bombelki. A na twardość I na zatwardziałość naszego serca. A tak widzisz. I tak widzisz. Że chcesz, Bogu życie, że chcesz Bogu oddać swoje życie. Z powodu jednego nowego początku, aby on swoją nádhernę, żeby on stworzył swoje naczynie na jego cześć, dla jego czci a na jego slavę, dla jego chwały. A chcesz żywot widać? Jeżeli chcesz swoje życie wydać, zodwiegnij swoją rękę. Bogu swoją rękę. Niech pożegna. Niech ci pan Bogusławie, niech pan Jezus zoberę swój twój żywot, niech pan Jezus weźmie twoje życie do swoich rąk, do svojich rąk, a niech cię preformuje. i niech cię sformuje, niech cię oczyści, niech cię oczyści, niech cię posвяci, niech cię uświęci. O przy Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, a zapeczęt ty to serca i z tym świętym rozchodnutim pewną świętą decyzją, która do ich dzisiaj dziś wieczorem przyszła do ich serca o panie panie poloć pieczęć swojego świętego ducha bo już swego ducha świętego na każde jedno serce każdym jednym sercu które podjęło decyzję. a pracuj na ich i pracuj nad ich życiem a na, na moim życiu pracuj panie o panie o panie zmiłuj się na to mił się nade mną nie zachodź ma ako plato nie odrzucaj mnie jak było to to nieczyste plato to nieczyste było to maj so mną trpeliwość nie ze mną cierpliwość Zober ma znowu do swoich swetych weźmie na nowo do swoich siętych kro a preformuj mo żywo i sformuj moje życie na twoju czes na Twoju drci a na twoóju slach na Twojej chwały ciakam na ciepa Ja chlubię na ciebie. A niech sąd bo wszystko. Niech wy wszystkim sąd dzieje twoja wola, Niech się dzieje twoja wola w naszych żywotach, w naszym życiu. Od teraz, od teraz aż na wieki, aż na wieki. Amen. Amen. Pokračujemy modlitwy. Możemy się dalej.